Ok, więc so, uh, uh, uh, refresh your mind about, um, refresh your memory about the attribute of holiness. Przypomnijmy króciutko to, co już powiedzieliśmy na temat świętości Boga. God is holy. Bóg jest święty. And that means that He is not like anything or anybody else. I przede wszystkim oznacza to, że On odróżnia się od wszystkich i od wszystkiego. Jest Inny niż wszystko. He is quite other. Jest zupełnie inny, uh, quite different. całkowicie odmienny. I w szczególności nie ma nic wspólnego z grzechem Więc mówimy o jego świętości, w znaczeniu Jego sprawiedliwości i czystości. Przyglądaliśmy się także wczoraj czterem historycznym przypadkom, w których widzieliśmy reakcję czterech ludzi w zetknięciu ze świętością Boga. In particular there was the uh, response of Isaiah and Peter who recognized their uh, nothingness compared to the holy God. Po pierwsze, patrzyliśmy na Izajasza i Piotra, którzy w zetknięciu ze świętym Bogiem uznawali swoją nicość, marność. Uh, and then we looked at the uh, example of Nadab and Abihu and then uh, Aza who showed that they were too familiar with God, and therefore they did not recognize him as the Holy One. Następnie patrzyliśmy na przykład uzzy Abinadaba i Abichu, którzy nie widzieli, nie rozumieli świętości Boga, uważali ją za coś takiego zwyczajnego. Teraz skupimy się na świętości rytualnej. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie widzimy, że jest konieczność oddzielenia pewnych Rzeczy czy oddzielenia się od pewnych rzeczy, aby właściwie czcić Boga. Uh, let us read Romans, chapter 12, verse 1. Prze Przeczytajmy list do Rzymian, dwunasty rozdział verse 1. i wiersz pierwszy.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 że nasze ciała mają być składane Bogu jako żywo, żywa ofiara. Podobnie jak w Starym Testamencie składano te krwawe ofiary. And this will be our, uh, in Polish it says, rozumna służba. Uh, in English it says spiritual worship, but uh, it means the same thing. We can worship God with all our being, both with the spirit and mind. I to wyrażenie, które tam występuje, w niektórych tłumaczeniach, nawet po polsku mamy duchowa służba, albo, tak jak tutaj w tym przekładzie, rozumna służba. I to słowo opisuje zarówno ten aspekt duchowy, jak i ten aspekt rozumowy. Czyli taka jest nasza służba. Jest to duchowa służba i rozumna służba Bogu. So, we need to offer ourselves i sacrifice, and this will be our worship. A więc ofiarowujemy samych siebie, nasze ciała Bogu na służbę i to jest nasze duchowe uwielbienie. Aby to nasze uwielbienie było właściwe, musimy trzymać się pewnych ściśle ustalonych zasad, dotyczących tego w jaki sposób czcić Boga. W Starym Testamencie czytamy o wielu różnych, szczegółowych wymaganiach wobec tych wszystkich, którzy właściwie chcieli czcić Boga. Aby uświadomić im wszystkim, że buk jest rzeczywiście święty. One of the requirements is to construct a sanctuary. Jednym z wymogów było skonstruowanie przybytku. And it's called święty przybytek. Nazywał się właśnie przybytkiem świętych. Exodus 25:8. Druga księga Mojżeszowa 25 25 rozdział i wiersz 8 i ten this święty przybytek also had a very special a very holy the most holy place również w tym świętym przybytku znajdowało się wyjątkowe miejsce zwane miejscem najświętszym and that is Exodus 26 verse 34 i o tym czytamy w 26 rozdziale 2 księgi Mojżeszowej w 34 wierszu So it says that we need to, uh, really consecrate, uh, ourselves and our, uh, worship in order to come before the holy God. To mówi nam o tym, że gdy my jako świątynia Boża chcemy czcić Boga i my musimy być uświęceni, musimy we właściwej postawie zbliżać się do Boga. To najświętsze or the Super Holy place. To miejsce najświętsze właśnie było tym miejscem, gdzie obecność najświętszego Boga, święty, święty, święty przebywała w Starym Przymierzu. And we know that God does not dwell in places made by hands. I oczywiście wiemy, że Bóg nie mieszka w miejscach zbudowanych, przez ludzkie ręce. But this holy place and the most holy place were designed for people to realize that the most holy is in their midst. Ale raczej patrzymy na tą świątynię, na to miejsce święte i najświętsze jako pewne ilustracje pouczające nas że Bóg mieszka w miejscu, które musi być Jemu poświęcone. And we need to treat this holy God as such, as the holy God. I również my, zbliżając się do Boga, winniśmy Go traktować jako świętego, najświętszego Boga. And this, uh, there was also a very sophisticated uh, system of consecrating or setting apart The priests. I widzimy również, że była pewna szczególna procedura, przez którą musieli przechodzić kapłani, aby również oni zostali poświęceni. You might find it interesting that in the Russian language the word kapłan uh, is translated as sviesiennikie. So they're also consecrated, or the ones who are to be uh, near the Holy One. Na przykład, w języku rosyjskim jest to ciekawe że kapłan jest opisywany takim właśnie słowem świętym, Takie właśnie słowo, które oznacza człowieka poświęconego. Uh, and in the New Testament we do not have this sophisticated, uh, consecration system. Natomiast w Nowym Testamencie nie znajdujemy jakiegoś takiego systemu poświęcania ludzi czy kapłanów. Yet we do have an ordinance a jednocześnie widzimy, że jest skierowane do nas wezwanie, byśmy siebie poświęcali, przychodząc do społeczności ze Świętym Bogiem. I mean, Tutaj szczególnie w odniesieniu do Wieczerzy Pańskiej. Widzimy, że apostoł Paweł napomina i karci Koryntian za to, że w niewłaściwy sposób brali udział w Wieczerzy Pańskiej. Dla nich to przemieniło się w taką po prostu zabawę, w czasie której oni obżerali się i niektórzy nawet byli pijani. And therefore he wants them to treat the Christ that they worship as the holy Christ, the holy because It is a set apart event. I Apostoł Paweł napomina ich i wzywa ich do tego, żeby nie podchodzili do tego w taki zwyczajny sposób, że jest to czas święty, jest to czas poświęcony Bogu, gdyż mają społeczność w tym czasie ze świętym Bogiem. Nie będziemy czytali tego teraz fragmentu, tylko podam wam, gdzie on się znajduje. It's 1. Corinthians chapter 11. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, wiersze od 26 do 30. And in the same way we should consecrate a day where we can offer ourselves for worship and not for making a living. Podobnie, jeden z dni tygodnia poświęcamy na to, żeby gromadzić się i wspólnie uwielbiać Boga a nie zajmować się zarabianiem na życie. O tym właśnie mówi czwarte przykazanie w dekalogu. I oczywiście nie jestem adwentystą dnia siódmego, a więc nie chodzi o to, żeby teraz tutaj mówić o szabacie. Ale Bóg one jeden dzień jako holy dzień, ale widzimy, że Bóg tak zaplanował, aby jeden z siedmiu dni tygodnia poświęcić, oddzielić od pozostałych i poświęcić go właśnie uwielbianiu i społeczności z Bogiem. Worship the Lord and express our dependence on Him. A więc jest to dzień, w którym zostawiamy naszą zawodową pracę i poświęcamy ten dzień wyrażając naszą zależność od Boga i oddając Bogu cześć. Very briefly, let's talk about the moral cleanness of God as a part of His Holiness. I na koniec jeszcze, przyjrzyjmy się temu aspektowi świętości Boga, która mówi o Jego moralnej czystości. I I would like us all to remember that this moral cleanness of God as His Holiness. I chciałbym, żebyśmy dobrze to zrozumieli, że ten aspekt świętości Boga jako moralnej czystości wskazuje na to, iż Bóg nie, ma, nie jest częścią tego upadłego stworzenia. On jest jedyny, który nie jest upadły. Bo on w swej naturze nie może splamić się grzechem nie może popaść w grzech And let's read one, well, half of the verse. it's in the book of Habakkuk. przeczytajmy fragment wiersza z księgi habakuka uh, chapter one. rozdział pierwszy. first half of verse 13 Pierwsza część wiersza trzynastego. I tutaj jest mowa o Bogu. Twoje oczy są tak czyste, że nie możesz patrzeć na zło, ani widzieć bezprawia. I to pokazuje nam na to, że Bóg w swej naturze nie jest w stanie mieć społeczności z grzechem i z tym, co jest skażone grzechem. Tak jak my. Because we are by evil and by sin. Ponieważ my jesteśmy skażeni grzechem i złem. And he is not. A On nie. Dlatego On jest apart from evil. He is holy. Więc On jest całkowicie oddzielony od zła. Jest w tym aspekcie święty. And now let's talk a bit about I przejdźmy teraz do praktycznego zastosowania tej prawdy w odniesieniu do nas. W jaki sposób my mamy być święci, by mieć społeczność ze Świętym Bogiem. Świętość jest tym przekazywalnym atrybutem Boga, God Co znaczy, że jest to jeden z atrybutów Boga, którym on więcej niż tymi innymi dzieli się z nami, udziela nam tego atrybutu. Podam wam trzy miejsca, ale tylko jedno z nich teraz przeczytamy. Leviticus 19, 2. Leviticus. Trzecia księga Mojżeszowa 19:2. Trzecia Mojżeszowa 27 And let's read first Peter. i przeczytamy z pierwszego listu Piotra, Chapter 1, verses 15 and 16. Rozdział 1, 15 i 16 wiersz. W całym postępowaniu stańcie się również wy świętymi na wzór świętego, który Was powołał. Gdyż jest napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Why must we as Christians be holy? Dlaczego. My, chrześcijanie, mamy być święci. Why we set ourselves apart? Dlaczego mamy poświęcać się, oddzielać się? It is mainly because we are here as God's, as God's Przede wszystkim dlatego, że tutaj na ziemi reprezentujemy Boga, jesteśmy jego ambasadorami. When people around us see us, they must be reminded of God Himself. Kiedy ludzie patrzą na nas, to my powinniśmy być tymi, którzy wskazują na Boga. To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać w praktyczny sposób. Czy gdy ludzie patrzą na nas, czy widzą prawdziwy wizerunek Boga, Czyli od razu jakby wiedzą, że Bóg jest, widząc nas, jak my żyjemy. I drugie pytanie, co to oznacza dla nas? Co to znaczy, że my mamy być święci? Czytamy, że przykazanie, które do nas jest skierowane, mówi, bądźcie świętymi, tak jak... Bóg jest święty. Co oznacza, że my mamy być oddzieleni od tego świata, tak jak Bóg jest oddzielony od tego świata. Musimy odróżniać się od tego świata. Musimy być oddzieleni od grzechu. Ale jest to możliwe dla nas? Ale czy to w ogóle jest możliwe w naszym przypadku? In our own strength. Oczywiście nie w naszej własnej sile. God does the apart. Bóg jest tym, który nas odłącza, oddziela od grzechu. And let's look, uh, briefly at the of the Spójrzmy tak z lotu ptaka na historię ludzkości. W uh, god Bóg człowieka, Adam, żeby być różny od na samym początku Bóg, stwarzając Adama, uczynił go innym od wszystkiego, co stworzył, całego świata. Because Adam was the only creature, I mean, man was the only creature that was created in the image and likeness of God. Jedynie człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. After man sinned, God man to the of God. Kiedy człowiek upadł w grzech, Bóg ustanowił innego człowieka, który doskonale reprezentuje Boga. And Noah. Bóg zawarł przymierze z Noem. Then the Lord man, Abraham. Następnie Bóg oddzielił sobie Kolejnego człowieka, Abrahama, so that through him there would be a holy or set apart nation to represent God before other nations, aby przez niego wywieść cały naród, który będzie oddzielony od innych narodów i będzie reprezentował Boga w tym świecie. And in Exodus 19, verse six, w drugiej księdze mojżeszowej w dziewiątnastym rozdziale i szóstym wierszu. Uh, it's, uh, God says that Israel should be a kingdom of priests and a holy nation. Book mówi do Izraela, że mają być królestwem kapłanów i ludem świętym. Uh, of course, Israel didn't do a good job about representing God before other nations. I niestety Izrael niezbyt dobrze reprezentował Boga wobec no, innych narodów. But even in this nation, nagrywa. God set apart certain people to be special representatives of the nation before God, and they were called priests. I z tego narodu wybranego, dodatkowo, Bóg wybrał jeszcze szczególnych ludzi, którzy mieli go reprezentować w tym narodzie, a mianowicie kapłanów. And also, He set apart some people. Who would represent God to the people and those people record uh, prophets. I jeszcze dodatkowo wybrał kolejnych ludzi, którzy mieli reprezentować Boga narodowi wybranemu, którzy mieli przemawiać w imieniu Boga, czyli kapła, czyli prorocy. And then he set apart a special uh, person, the seed of the woman, a man Jesus who was uh, both the priest, the prophet and the king. A ostatecznie mamy Pana Jezusa Chrystusa, czyli który jest nasieniem kobiety, który jest zarówno kapłanem, prorokiem i królem. królem. Uh, and here's how Jesus is called holy before he was even born. I Jezus jest nazywany świętym nawet przed swoim cielesnym narodzeniem. Let's read Luke one, verse 35. w Ewangelii Łukasza o tym czytamy w pierwszym rozdziale i 35 wierszu. Kiedy anioł przemawia do Marii i mówi Duch Święty stąpi na Ciebie, moc Najwyższego osłoni Cię, dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Boga. Oh, Jesus was not even born. Jezus jeszcze się nie urodził, He was not even conceived. Nawet jeszcze nie został poczęty. But Mary knew that he will be holy. A Maria już wiedziała, że będzie święty. And this holy one offered himself as the holy sacrifice on the cross. I ten właśnie święty ofiarował samego siebie na ofiarę na krzyżu. And provided salvation to anyone who will believe in his name and send his holy spirit as a counselor umożliwił zbawienie tym wszystkim, którzy w niego uwierzą, a następnie udzielił im swojego świętego ducha, aby był ich przewodnikiem, doradcą. Wszyscy, którzy w niego wierzą, Nazywani są świętymi. Uh, it's interesting that in English it's, uh, this uh, word is saints. W angielsku to słowo brzmi saints, but uh, it means the Holy ones, co so oznacza święci. Uh, and, uh, in, uh, in the New Testament books uh, the Christians are called uh, the Holy ones or the Saints or święci. W Nowym Testamencie, czytając Księgi Nowego Testamentu, widzimy właśnie, że chrześcijanie są nazywani świętymi. For example, uh, let's not read it, but I will just give you two references. Ponownie podam dwa miejsca, gdzie możemy to, o tym przeczytać. Acts 9.13 Dzieje apostolskie 9.13 I podobnie dzieje 9.32 And in the uh, New Testament epistles, Paul and other the readers podobnie w listach apostolskich widzimy że zarówno apostoł paweł jak i inni autorzy listów apostolskich nazywają odbiorców tych listów świętymi is even amazing that even christians in uh, are called holy. nawet chrześcijanie w koryncie nazywani są świętymi. Chociaż dobrze wiemy, ile było problemów w tym właśnie konkretnym kościele. Przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział i drugi wiersz. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym. Ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa na wszelkim miejscu, i ich, i naszym. Innymi słowy, jeżeli Bóg w swej suwerenności oddziela kogoś z tego świata i przeznacza go do wiary w Jezusa Chrystusa, w ten właśnie sposób Bóg suwerennie daje temu człowiekowi status świętego. Ten status jest darowany tej osobie przez samego Boga. I ta osoba sama z siebie nie może być ani bardziej, ani mniej święta, po prostu jest ta świętość darowana przez Boga. Jest po prostu święty. On Natomiast widzimy również w Nowym Testamencie mowę o tym, iż chrześcijanie mają wzrastać w świętości, a więc jest pewien progres, rozwój świętości w życiu człowieka. Na przykład, let's read just one verse. 1 Thessalonians 4, 3. Na przykład w pierwszym liście do Thessaloniczan, w czwartym rozdziale i trzecim wierszu, czytamy, że wolą Boga jest nasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty. I podobnie w liście do Hebrajczyków 12, 14. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. To wyrażenie uświęcenie mówi o wzroście w świętości, o tym, że coraz bardziej stajemy się święci. Taka jest nadzieja. This holiness is not static, it's moving. Tutaj nie mówimy o jakiejś statycznej świętości, ale o świętości, która się rozwija. Therefore, when we are talking about the of holiness, a więc gdy mówimy o tej o tym przekazywalnym atrybucie świętości, we are about two slightly different aspects of mówimy tak naprawdę o dwóch nieco odmiennych aspektach świętości. One aspekt more generic and the other is more specific. Jeden z tych aspektów jest, dotyczy, jest, jest taki, powiedzmy, ogólny, dotyczy istoty osoby, istoty jej pozycji raczej, a drugi mówi o szczególnym, praktycznym aspekcie, wymiarze. Like God is set apart from all his creation. Tak jak Bóg w swej naturze jest oddzielony od całego stworzenia i jest święty, i w szczególności jest oddzielony od nieczystości i grzechu. Podobnie my jesteśmy w dwóch aspektach święci. Z jednej strony możemy powiedzieć, że zostaliśmy uczynieni świętymi przez Boga. Kiedy On złożył apart. Kiedy on oddzielił nas od tego świata dla siebie. for all are holy. W tym sensie świętości jesteśmy uczynieni przez Boga raz na zawsze świętymi. Jesteśmy oddzieleni, aby być własnością Boga. more holy or less holy. W tym sensie nie będziemy ani bardziej, ani mniej święci. To jest całkowicie dzieło Boga w Jego mocy. I od tego niczego nie możemy ująć, ani do tego niczego dodać. Z drugiej strony widzimy, że Bóg czyni nas bardziej i bardziej świętymi w takim aspekcie rozwojowym. Uh, by setting us apart from sin and uncleanness. Bóg coraz bardziej oddziela nas od grzechu i nieczystości. And in a truly Christian life, one could trace down he or she is becoming more and more separated, set apart from sin. I człowiek bieżący, przyglądając się swojemu życiu i postępowaniu, może zobaczyć w takim praktycznym wymiarze coraz większe oddzielenie od grzechu i nieprawości, i nieczystości. And in this, uh, process it is I w tym sensie jest to proces, który się dokonuje w praktycznym doświadczeniu. Tutaj używa takich terminów teologicznych. Złożony. Złożony. Where God, uh, where God and man act together. Mamy tutaj tak, taki złożony proces, w którym zarówno Bóg działa, jak i człowiek współdziała z Bogiem. Uh, the Holy Spirit performs transforma transformation within us. Duch Święty dokonuje w nas wewnętrznej przemiany, ale również my świadomie dokładamy wszelkich starań, aby coraz bardziej i bardziej oddzielać się od grzechu. And Peter, in second Peter one five, y, Piotr w drugim liście w, w pierwszym rozdziale i piątym wierszu mówi says that we are need to do it making every effort. Y, mówi o tym aspekcie uświęcenia. Mówi, że musimy wkładać całą naszą gorliwość i zaangażowanie. Uh, and final thought. I ostatnia myśl. Musimy cały czas pamiętać w tym wszystkim o tej wyjątkowości Boga, o Jego odmienności od wszystkiego, co stworzone. I w tym sensie my winniśmy szukać Jego chwały, szukać Jego upodobania, tak jak Grudem w teologii systematycznej mówi o tym, iż Bóg nieustannie też szuka własnej chwały. And as a result, our Rezultatem tego powinien być z jednej strony zachwyt Bogiem, i oddanie Mu całego naszego serca i całego naszego życia. I te dwa aspekty, czyli zachwyt Bogiem i posłuszeństwo Bogu jest pięknie ujęte w jednym wierszu, który przeczytamy. And this is the verse in First Peter 3, Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, wiersz piętnasty. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od Was uzasadnienia tej nadziei, która w Was jest. Uh, let's stand and pray and thank God for his holiness. Uh, Lord and Father, nasz Panie, nasz Ojcze. Uh, we thank you so much that you are the holy one. Ci, że Ty you are holy, holy, holy. Święty, święty, święty. And we worship you as unworthy creatures. I wielbimy Ciebie, będąc niegodnymi stworzeniami. A jednak wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie, gdyż Ty nas oddzieliłeś od tego świata i przeznaczyłeś nas do społeczności z Tobą. A we cannot add to our status as forward. I chociaż nie możemy niczego dodać do tego statusu uświęcenia. Prosimy, byś uzdalniał nas i pomagał nam, abyśmy rozwijali się w tej naszej praktycznej pobożności, świętości, uwielbiania Ciebie i posłuszeństwa Tobie. Let us forever be thankful daj nam łaskę być zawsze wdzięcznymi uh, that your holy son że twój święty syn uh, chose to become the curse for us. zdecydował się stać się przekleństwem za nas so that we would be granted this holy you. abyśmy mogli otrzymać z twojej łaski ten status świętości As we believed in the finished work of Christ on the cross. W to Pana na Thank you, Lord. Dziękujemy Ci, Panie. Amen. Amen. Amen.